Religia coś mówi, a uczeń na przekór. Posłuchaj, wiesz, jak się zwalcza religię? Robi się odwrotnie niż ona proponuje. I musi to być jawne, bo ona jest jawna. Wiemy sobie, że jeżeli Ty chcesz wyrywać ludzi z religii, to zrobisz to w sposób niejawny. Uczeń robi to w sposób jawny. Rozumiesz, co chodzi? Gdyby Jezus chciał, żeby nie doszło do konfliktu, nie powiedział do chłopaków na chłopaki. Dobra, ja tutaj mam koncepcję, jak wprowadzić się w taki system nauczań wyjścia z szabatu. Okej? Okay? Ale na razie nie będziemy ich prowokować. A ja to się ja, ja, ja sobie tylko wyobrażam w ogóle jego myślenie. Tam faryzeurze, tutaj pole pszenicy. Tutaj chłopaki gadający jednych, idziemy przez to. Zara będzie numer! Zaraz dojdzie do konfrontacji! I w wyniku konfrontacji zostanie uwolniona Boża Moc. Boża Moc jest uwalniana w wyniku konfrontacji. Czy Wy widzieliście kiedyś jakieś starcie na wojnie bezkonfrontacyjne? Że, rozumiesz, że my teraz będziemy przemyślali, jak tutaj wejść mentalność w mentalność wroga, żeby bez konfrontacji, bez kolizji z tym wrogiem przejąć ten. Ja nigdy nie widziałem takiej wojny. Ja widziałem inną wojnę. Wczoraj widziałem, był program o wojnie sześciodniowej. Cała Liga Arabska stanęła przeciwko Izraelowi. Tyle wojska, Egipcjanie, słuchajcie wszystko, nie? A ten malutki Izrael, zanim tanci zdołali się zebrać, wie, że chodzi? podniósł swoje samoloty i zbombardował ich wszystkich. Zbombardowali wszystko. Po prostu. Ten malutki Izrael. Bo cały czas nad nimi jest ręka pańska, która mówi tak. Wykorzej kanału. Wykorzej. Humaniści będą Ci mówili coś innego. To nie po Bożemu. Nie po Twojemu Bożemu. Nie po Twojemu Bożemu. Nie po Bożemu. na naszych modlitwach stawienniczych nieraz systematycznie modlimy się o Izrael. Wiecie, my przeklinamy działania terrorystycznych grup. Nie modlimy się o Ojcze, niech rakiety terrorystów nie trafiają w, twoje, w domy Twoich ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusu. My zakazujemy rakietom przeciwnikom w domu. Tyle możemy, tyle robimy. A oczy, dlatego, że ja wiem, że, takie, że jako uczeń mam to robić. Że w taki sposób mogę dołożyć swoje ręki do tego, aby tam w Izraelu przyszło przewódzenie. Okay? I mam chronić ten naród tak, jak potrafię. Tak jak potrafię. Nie umiem ale widzisz, że uczeń robi to, czego zabrania religia. To jest normalne. Mi dużo, dużo ludzi, dużo przywódców, na przykład mówi, ty prowokujesz rzeczy, czemu takie rzeczy jak nie wiesz, to nie idzie przejść pewnych tematów bez prowokacji. Kiedy można bez prowokacji, to można bez prowokacji. Ja jestem też zwolennikiem, jeśli to mi o tym nie zależy ze wszystkimi pokój, wiecie. Ja wiem. I staram się, Bóg mi świadkiem, ile mogę. Daje się naginać do tego stopka, że nie na plecy można narobić, no. Rozumiesz? Ale nie mogę niżej. I ostatnie dwie rzeczy. Ewangelia ten 16. 16.00. Chyba ten jałatwusza, 16.00. Muszę uważać, że To nie już w kto chce być za Niech się zawsze samego siebie weźmie krzyż i nie idzie za to jest człowiek, który się izoluje od swojej duszy, od ciała, rozumiesz? Nie uczę się nie izoluje, A uczę się będzie izolował. Od swojej duszy, od tego systemu świata. On się izoluje. Co to znaczy izoluje się? To nie znaczy, że wychodzi z tego. To znaczy, że buduje cały czas światopoglądy, które są światopoglądami duchowymi. Nie idzie na kompromisy, bo ten świat tak, bo moja dusza tak, bo diabeł już bo domu, tak. Nie. A więc ucznia definiuje to, że on ustaw, ustawicznie się izoluje. Nawet żeby to go kosztowało. Rozumiesz? I tak naprawdę ta walka jest największa największa walka jest w tobie w tym momencie. Ile razy. Ja mam ochotę chodzić na różne kompromisy. Dusza moja ustawicznie chce chodzić na kompromisy, cały czas chce chodzić. Dlaczego ona? Jak, jak, jak dociska kryzys człowieka, jakikolwiek kryzys, tak, to odzywają się w tobie pierwsze, najstarsze instynkty. Twoja dusza jest przesycona instynktami starego człowieka. Rozumiesz, co chodzi? I ona, ona sobie chce jakoś poradzić. No Krzyż. Te słowo kierowanie krzyża nie ma nic wspólnego z cierpieniem jakimś, czy czytam, z cierpieniami dla Boga, są zdety. Tutaj Tutaj jest to pal, pal oddzielający, pal palisadowy. Dokładnie to jest pal, zaostrzony, zaostrzony kołek, którym się ogrodzi się miasto. Krzyż to oznacza odgrodzenie się od systemu tego świata, od systemu duszy od systemu piekła, odgradzam się. Jestem, jak, jestem świątynią bajsną, a tutaj jest palisada. Podejmuję decyzję, że nie będę myślał w taki sposób. Podejmuję decyzję, że nie będę działał w ten sposób. Że nie odpowiem złem za złem. Rozumiesz o co chodzi? Odgradzam się, to znaczy branie swojego krzyża. I co? I podążam za nim. Uczeń odgradza się, separuje się i mówi Panie, podążam za Tobą. To jest często ciężkie w stanie kryzysu, to jest bardzo trudne, ale tak postępuje uczeń. Często nikomu nic nie mówiąc. Nikomu nic nie mówi. Ja często nie mówię nic nikomu, nie dlatego, że kogoś nie szanuje, tylko dlatego, że ja wiem, że nie zniesie w danym momencie tego. Nie zniesie tego. Nie się często, ja często wiecie co, robię coś, robię coś, a potem dopiero zapraszam kogoś do współpracy. Do tego mówię, jak już ktoś zobaczy, że tam można było wejść, że tam można coś robić, to dopiero zapraszam do współpracy. Bo na początku, jak bym zaprosił do współpracy, to bym powiedział, nie no to jest zbyt straszne. Dla mnie też to jest zbyt straszne. Ale ja na początku było zbyt straszne. Ale ja się nauczyłem, że ja, ja, ja muszę się separować. I często się czy, czy, czy, jakby obecność w danej sytuacji, ona w ogóle mi nie pomoże. Wręcz może mi zaszkodzić. Rozumiesz? To jest tak, jakbyś na akcję właśnie wziął kogoś, jakąkolwiek akcję zbrojną, jakiegoś, jakiegoś człowieka, który się do tego nie nadaje, żeby mu pokazać mu coś. Ja, wiesz, jak dziecku chcesz pokazać front, to im idź do kina, na miasto 44, pokażesz mu powstanie w Warszawie, nie? ale nie możesz z dzieckiem pójść na front, bo to, to, to jest niebezpieczne. A więc ucznia definiuje, to, to separacja, oddzielanie się i podążanie za Bogiem, jak wyszukanie. Ustawicznie w tych najbardziej trudnych sytuacjach tak? to prowadzić, ale może być bardzo dziwne, bardzo trudne. Tak? Ale jest możliwe dla człowieka do osiągnięcia. I ostatnia rzecz. Mateusz 26, 26. Mateusz 26, 26. A gdy On jedli, wziął Jezus chleb, to i łamał i uczniowi, że wierzcie, jedzcie, to jest ciało Boja. Ucznia ja definiuje to, że ma pewien styl życia. Tym stylem życia jest jadanie z Bogiem jadanie Boga. To jest bardzo ważna rzecz. Coś Wam powiem. Nasze życie, ono wymaga, jakby życie, które jest wokół nas, ono bez przerwy stawia nas przed różnego rodzaju wyborami, trudnymi sytuacjami, itd. I na wiele z tych rzeczy w ogóle my nie znamy odpowiedzi. Nawet chodząc z Bogiem, będąc jego uczniami, my nie, my nie wiemy. E, w tych sytuacjach, dusze nasze czują się bardzo niebezpiecznie, bardzo niekomfortowe. Co uczeń robić ma w tych sytuacjach? Iść na lamp z Bogiem. Jeść. Panie... Co, co to oznacza? To znaczy, że ja zaczynam... Musimy się nauczyć jakby wchodzić w Boga i siedzieć w Nim. Dawid to Bogu. Pan jest w Pan twierdzą Bogiem. To będzie czasami wyglądało w ten sposób, że Ty się asymilujesz. Że Ty gdzieś e, jakby uciekasz w siebie, zamykasz. A to nie jest ucieczka w Twój pomyśl. Ty nie siedzisz w umyśle. Ty nie siedzisz. Ty po prostu idziesz w Boga. Idziesz w Niego. Idziesz w Niego. Idziesz w Niego. Wiesz, jak? Ty powiedz, jak mam to robić? A, ja, a ja, ci powiem, ja nie wiem, jak ty masz to robić. Ja wiem, jak ja. Ja wiem, jak ja to robię. W wyniku systematycznego przebywania z Bogiem ja nabywa jakby takiego takiej umiejętności, i to każdy ma, każdy z nas, takiej umiejętności wchodzenia z Nim w, w, w tego rodzaju relację, która jest relacją jakby siedzenia przy stole i jedzenia razem. Idziemy zjeść to razem, jest jakiś problem, teraz ja siadam z Bogiem, rozmawiam o tym z Nim przy stole. To nie jest takie rozbawianie, że ja na przykład w lęku klęczę przed Nim, Panie ratunku, pomóż mi coś tam. Tak ja jakby zasiadam do stołu z Nim, zasiadam do stołu, tak? I my sobie jemy, i on mówi, Artur, jedz, jedz i powiedz, jak I powiedz, jak to? sobie, rozumiem, musisz uczyć. to jest ktoś, kto tak spędza czas z Bogiem, jak z, z najlepszym przyjacielem, jak z kimś, kto jest najbliższy Tobie. Ostatnia deska ratunku to jest. To jest coś takiego ostatecznego. Idziesz, idziesz na tą kolację z Bogiem, to jest ostateczna rzecz. Już nie ma nic dalej, już dalej widzisz pustkę, nie ma nic. To jest ostatnia rzecz już teraz! Co ja robię? Jem z Bogiem! Siedzę z Nim, jem z Nim! Jestem z Nim! My dzisiaj mało rozumiemy na temat jedzenia. Dla nas dzisiaj, dla naszej kultury naje się, to jest naje się. Pan Kiedyś tak nie było. My kiedyś byliśmy w Jerycho i chodzili, chcieliśmy coś zjeść sobie w Jerycho, jakąś restaurację. byliśmy tam, jakiś tam nas zaprosił Arab, taka restauracja, wczesny gierek. Słuchaj, długie takie stoły, ławki. No i nam przynieśli tam bardzo dużo jedzenia. Ja nie widziałem, żeby tak, ja w życiu nie dostałem tyle jedzenia w tej restauracji, co oni mnie tam dalej. Chleb jak nam przynieśli, to tego chleba było tyle. Naprawdę, tam było pół metra, takiej placki, poukłada jeden na drugim. Przynieśli, postawili 12 sałatek czy tam jakiej w ogóle rzeczy, wiesz. I oni byli dumni z tego, że oni zostawili ten studium. Ja widziałem dumę, na to, bo oni tam w ulicy zabierają turystów. Idziesz sobie ulicą, tam podchodzisz do ciebie, ten cię ciągnie, ten ciągnie za No nie. No mnie, wiesz, tam, żebyś nie dnio do tej restauracji. I on był dumny z tego, że on tak zastawił ten stół. I my tak się najeźdliśmy przy tym stole, że ten, ja dopiero potem zacząłem to te ławy, takie długie, i tam się leży. I wtedy leżeliśmy sobie na tej ławie, i oni przyśleją on pod tym bącem czarnym, takim mówić, i się, i dał nam gratis kawkę. I dał mi tą kawkę, tak jak mówiłem, a okryta, się na wąchał. Ta kawka chyba była po to, żeby z tej ławki wstać. Walerem do kawkiem, oczy mi się otworzyły na gdzie o panie jest, a w ogóle zamierzaliśmy tam na no górę, bo jednak na To Rozumiesz, ale widziałem zaskarżony stół. Jedzenie tam, w tamtych krajach, to było przebywanie w jakimś gronie. Tam się jadło, jadło i jadło. Było się w tym wszystkim. Wiesz o co chodzi? Dlatego Jezusa nazywano, że to jest przyjaciel o żarło. Nie pijał, bo nie tam z Pana. Wiesz dlaczego? Bo sobie leżeli na sobie. To trzeba trochę w historię zobaczyć, jak to wyglądało. Jak wyglądało jedynie tam takie niskie stoły wtedy, tam nie było krzętę żadnych, i tam się leżało, tak, pod partym, i tu se leży, Jezus leżał, tu mnie Jad, proszę ciebie, rozumiesz? I leżało się, tak trzeba było leżeć, bo, bo nogi, nogi, bo w ogóle trzeba było nogi umyć najpierw, żeby, żeby iść do żeby zjeść. To. Wiesz dlaczego trzeba było nogi umyć? Dlatego, że leżałeś, a to nogi no, teraz, wiesz, Trzeba, mówię, zajrzeć w kulturę tamtego czasu i zobaczyć, bo jak miałeś brudne nogi, a nogi się miało brudne, bo się nie miało pantofli, tylko się miało, wiesz, kawał zelówki i a, a A ten, a brud się wywalało na ulicy w tamtych czasach, w kanału. I się chodzi, bo tam się nie rydziały, jak trzeba. I jak sobie do to nie tylko się mu ręce, ale ręce umy. Synu się umy ręce, wiele dochodzi. to chodzi. Znaczy nogi myło, umy nogi, bo jak my zjemy, wiele chodzi, jakby nóg nie umy, tak? I oni leżeli sobie tam i Jezus taki był właśnie, on, on był z nim, Jadł jadł tam i to był taki czas pewnej społeczności najwyższego rzędu. Stąd jest wieczerza pańska. To, co dzisiaj jest jakaś wieczerza w Kościołach, czyli nijak ma do tego, co było kiedyś. W ogóle się nijak ma. Z nic. Oni kiedyś po prostu tam byli i jedli. Dlatego wieczerze pańskie, pierwsze, które były, to były takie, że oni potrafili się A Aby mówić, zaraz, zaraz, spokojnie. Ale to nie było tam na parstek dostali. To stale. stół zastawiony, siedzieli, jedli, byli razem. Tu i ty teraz wiesz, o, jakby ostateczny stan, jakby bycia z Bogiem, no, ostateczny, no, wręcz doskonały stan, to jest bycie z Nim, jedzenie z Nim. I On wręcz przy tym wszystkim, zobacz, jak jest, jest, jest, jest z Nim. Uciekłeś w nim, jesteś w nim, jakby jednoczysz się w nim, to on w pewnym momencie coś innego jedzie, coś jedzie i on w pewnym momencie z drugiej strony tego stołu mówi do Ciebie tak A teraz zjedz kawałek mnie, zjedz mnie, oto ciało moje I w tym momencie przychodzą objawienia, w tym momencie zaczynają przychodzić wizje Co dalej, jak dalej zafunkcjonować, w tym momencie Zaczynasz się poszerzać. Rozumiesz? W tym momencie krzyż Golgoty staje się dla ciebie tak realny. Duch się zaczyna pracować na wzmożonych obrotach. Tego nie można przekazać komuś, oczywiłem, że to chodzi trzy punkty dochodzenia z Bogiem. Cztery punkty na sukces. Rozumiesz? Pięć kroków, jak chcesz królestwem. Tu chodzi o życie. Życie. Życie. Uczeń. To żyjący człowiek. Uczeń, oryginał mówiący Talmid. Bycie, uczeń to jest bycie Talmidem. To jest życie z Twoim Panem, życie z Nim. Jedzenie z Nim, przebywanie z Nim. Znanie Jego doznań. Wtedy poznajesz opinię Boga. Wtedy przychodzi słowo od Niego. Kiedy masz taki, kiedy, kiedy, kiedy znajdziesz się właśnie w tym miejscu, w tej Bożej Jadalni. To nie jest, pomodlę się od czasu do czasu, posłucham kazania. Uczeń nie modlę się od czasu do czasu, w ogóle nie znam takich rzeczy, pomodlę się. To tam, chodź się pomodlimy. Chodź, <grytanie> pomodlimy się dzisiaj. Rozumiesz? Andrew łomak kiedyś zapytał go, jakiś tam przed mądrym bratem. Mówi do niego tak, no a ile się, modl ile się modlisz? Dziennie, a łomak to a łomak Nie jest dziennie. Jak to nie wiesz? No ile się modlisz zdziemnie, No ile masz czasu z panem? Godzinę? Dwie? Trzy? Mówię jak to masz? Ciągle się modlę. Bez ustanku. To jest niemożliwe. O, powinno jest możliwe. No, bo, bo ja się tak modlę ciągle. Bo, rozumiesz? Oni rozmawiamy o do dwóch różnych rzeczach. Ten pierwszy to mówił o tym, o pewnym rytuale. Rozumiesz? Godzina z Wiecie, jak nazywano protestantów yy, na, na, na wschodzie, kiedyś? Szturdyści. Tak, godzinowcy. Godzina z Panem. Godzina z paru ludzi mówią, oddaj godzinę panu, oddaj panu dziesięcinę, oddaj panu godzinę, Bóg ci będzie mógł zbawić. I ile Protestantki w sposób myślenia, oddaj panu godzinę, oddaj panu dziesięcinę. Godzinę? A co ja będę przez 23 kolejne robił? A co ja przez 23 godziny będę robił, powiedz mi? A co ja będę robił? Przez 23 godziny potem będę się wałęsał gdzie? Wycieczka do piekła, rozumiesz? Quinn w święcie, rozumiesz? Highline w duszy. Co ja będę robił? Co ja jestem? Debil? Godzinę daj Panu. A Paweł mówi tak. Będę do się budzić. Albo Paweł skiksował, albo tu chodzi o pewien stan. Modlitwa, to jest greckie słowo prozechowanie. Oznacza skierowany na. Takie jest definicja. Jak jest chobanie. Chobanie. Skierowany na. Ustawicznie skierowany na. I to byli tam widzi? to byli uczniowie. Oni byli skierowani na Niego. Oni o Nim wszystko wiedzieli. Oni nie wiedzieli tylko z tego, że On mówił do nich. To, że Bóg mówi coś, to jest Boga. Przez to, że On mówi do Ciebie, to jest fragment, to jest fragment. Uczeń to zna Boga po zapachu. Rozumiesz? Że podchodzisz do człowieka i w dół go powąchasz. O! Tak jak na do. Powąchasz tylko temat. Powąchasz Dlatego u jest napisane, nie użyteczne psy. Nie psy. To znaczy, że one nie pilnują trzody prawidłowo, mają słaby węg. Nie Wiesz, Jak ja bym czekał, tylko... Jak ja bym Boga poznawał przez to, że Bóg do mnie coś powie, rozumiesz? To mnie grzybka wyrosła do Rozumiesz? Boga się poznaje poprzez jedzenie. Poprzez bycie na ten najwyższy stan relacyjny z Nim. Najwyższy stan relacyjny, gdzie kulminacyjnym punktem jest to, że On mówi, oto ciało moje. Jedz! I kiedy Ty bierzesz kawałek ciała Chrystusa, rozumiesz? W duchu. To zaczyna Ci strzelać coś i zaczyna się pojawiać, pojawiać to słowo, poszerz paliki na namiotu swego. Poszerz! I Ty jesteś poszerzany i ktoś jakby bierze Ciebie i Ci rozciąga wszystko. Uczeń jest rozciągany. Rozciągany do granic pewnych. I temu towarzyszy ustaliczny progres. Rozumiesz? Lubię jeść. Lubię jeść. Lubię uciec do tej Lubię w to miejsce wpadać. Coraz częściej i bardziej. Lubię proponować Jemu różne sprawy tam. On wiecie? On chce, żebyś mu proponował rzecz. Bo przy tym stole już nie ma takich rzeczy, bo przy stole przy stole, posłuchaj, już nie siedzi Pan i Sługa Dlatego też napisane jest, że nie nazywam Was już Sługa Uczeń już nie jest Sługa To jest bardzo ważne, żebyś Sługa To jest wyższy poziom bycia z Nim To już nie jest Sługa, to jest przyjaciel Twój to siedzi przy tym stole, zaczyna dawać Tobie jeść siebie. To jest w ogóle nie, przy, nie do przyjęcia dla całej religii, świecie. Nie do przyjęcia. Religia przyjdzie się wysmaruje jedna takie rzeczy, druga inna. Katolicka takie, prawosławna takie, protestancka inne, charyzmatyczne różne ruchy Ci wysmarują, takie rzeczy. Już, jak mówisz innymi językami, jak tam się modlisz ufory, o chorych, uwalniasz od demonów, Ciebie, to już jest mega. W ogóle wiesz, to południ nie, nie ma żadnych innych rzeczy. Spokój się, cieszę się z tym, co masz. Ja mówię, ja mówię, to ja tu zjadł. Ja Okazuje się, że jest szerzej więcej danych. I dopiero wtedy służba twoja zaczyna wchodzić na bardzo mocny poziom. I raptem ty widzisz rzeczy, jak się byłem taką. My pewnych rzeczy naprawdę nie ogarniamy w duszach swoich wrogów. Nie mówię o tym не не досмотрование материала